Jezu Chryste, nasz Panie, Ty jesteś, jesteś, jesteś. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją eucharystyczną obecność, za to, że w Słowie Bożym i w nauce Kościoła uczysz nas, że powinniśmy cześć oddawać tylko Tobie, przez postawę adoracji naszu, myśli, serca, Ciała powinny uwielbiać tylko Ciebie. Dlatego teraz, klęcząc przed Tobą, chcemy Cię uwielbić słowami litanii do Przenajświętszego Sakramentu. W czasie tej modlitwy, Panie Jezu, dotykaj, przemieniaj, umacniaj nas. Kiri, eleison. Chryste, usłysz nas, Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Bożego Duchu Święty Boże Święta Trójco, Jedyny Boże Jezu w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek Obecny Zmiłuj się nad nami Jezu żywy chlebie, który stąpiłeś z nieba Jezu tajony Boże i Zbawicielu Jezu, nieustająca ofiara nowego przymierza. Jezu, ofiary czci uwielbienia najgodniejsza. Jezu, prawdziwa ofiara, błagalna za żywych i zmarłych. Jezu, niewinny baranku Boży. Jezu, chlebie anielskim. Jezu pokarmie nasz najcenniejszym. Jezu przymierze miłości i pokoju. Jezu źródło łask wszelkich. Jezu pociecho zasmuconych. Jezu ucieczko grzesznych. Jezu wspomożycielu słabych i obarczonych. Jezu, lekarzu chorych. Jezu, pokarmie w godzinie śmierci. Jezu, szczęśliwości wybranych. Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania. Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie. Od niegodnego, świętokradzkiego pożywania ciała i krwi Twojej, zachowaj nas, Pan, od wszelkich porządliwości ciała, od porządliwości oczu, od wszelkiej pychy, od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim. Od zaniechania dziękczynienia. Od każdego grzechu ciężkiego. Od braku adoracji. Od śmierci wiecznej. Przez najświętsze wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie, przez gorzką mękę i śmierć Twoją, przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś, przez ustanowienie najświętszego sakramentu, przez Twoją najgłębszą pokorę, poprzez umycie nóg uczniom, przez pięć ran Twojego najświętszego ciała. Przez najdroższą krew Twoją My grzeszni Ciebie prosimy Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo Ku Najświętszemu Sakramentowi zachować w nas raczył Abyś w nas łasce uświęcającej zachować raczył od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół, szatana uwolnić raczył. Abyś nas w godzinę śmierci, tym pokarmem niebieskim, zasilić i wzmocnić raczył. Abyś nam dać raczył wytrwać świętej adoracji. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata. Módlmy się. Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę swojej męki w cudownym sakramencie. Daj nam, błagamy, abyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia duszy i ciała przyjmowali, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem. W jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Uwielbiajmy Jezusa, śpiewając całego serca ze wszystkich sił. Dziękujmy Mu, że dzisiaj dotknął swoim natchnieniem natchnieniem Ducha Świętego kilka osób które zobaczyły, że powinny zrezygnować zupełnie z używania alkoholu, z jego nadużywania, które doświadczyły, że muszą złożyć przysięgę abstynencji. We'll To już się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dotknięcie łaską pewnej osoby, która doświadcza mobbingu, takiej przemocy psychicznej także ze strony pewnej osoby. Jest to, jest to poważny krzyż i dzisiaj ta osoba doświadczyła ogromnej łaski Bożej, że Ty Jezu jesteś z nią, że nikt i nic nie może wyrwać serca, zniszczyć ducha. Dlatego dziękujmy z całego serca, że Jezus jest z nami, przechodzi i dotyka w różnych natchnieniach, które Duch Święty wzbudza w nas. Bądźmy wierni tym natchnieniom, nie pozwólmy im się zmarnować. Psalm 46 opiewa nieustanną... Moc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. To święte słowa psalmu 46. Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. Najpewniejszą pomocą w trudnościach. Łatwo znaleźć u Niego pomoc. Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Niech wody Jego burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod Jego naporem. Pan zastępów jest z nami. Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Panie Jezu Chryste, pod Twoje stopy, Jezu, który jesteś z nami, przynosimy różnego rodzaju lęki, obawy, także niepewności o nasze jutro, a także nasz ból duchowy. Związany z tym, że nie domagamy w wielu sprawach, że upadamy, że grzeszymy, że wracamy do nałogów. Przynosimy Ci, Jezu, nasz ból duchowy. Ty, który jesteś naszą najpewniejszą pomocą w trudnościach, Panie zastępu, który jesteś z nami. Przynosimy ból z powodu tak licznych odejść z naszych rodzin. Od Boga to młodzi ludzie, w średnim wieku, a bywa, że i nawet starsi pojawia się jakaś pustka nicość. Jezu mocą swojego ducha, mocą miłości Boga Ojca napełni te serca, które zostawiły Twą boską miłość. Napełni łaską nawrócenia, powrotu. A tym wszystkim, którzy niedługo umrą i będą konać, daj łaskę pojednania z Tobą. Uwrażliwi nas, nasz Panie, na troskę o zbawienie osób schorowanych w podeszłym wieku. Daj nam życie w klimacie uwielbienia. Kiedy Panie Jezu przeczytałem przesłane drogą mailową, świadectwo Bartosza. Kiedy czytałem to świadectwo, z wielkim wzruszeniem, przeżyciem ogromnym, przed oczyma miałem pani Jezu, jego twarz, widzianą parę razy tu na nabożeństwie, na adoracji. Twarz niezwykle pogodną. Twarz, choć Naznaczoną cierpieniem, wózkiem i inną chorobą, ale twarz, która była niejako zatopiona w Tobie. To sobie zapamiętałem i to dotykało też mojego kapłańskiego serca. Niech będą błogosławione łaski Twojej Jezu w życiu Bartoszu. Niech będą błogosławione Twoje łaski, Twoje eucharystyczne obecności w życiu Krystyny i Krzysztofa. Niech będą błogosławione łaski w życiu każdej i każdego z nas. Dlatego Jezu chcemy Ci z taką mocną wiarą wyśpiewać, że jesteś mocą naszą. Tak jak głosi psalm 46, że łatwo znaleźć u Ciebie pomoc w trudnościach, że jesteś mocą swojego ludu. jest mocą swojego ludu. Pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc. On jest mną nie jestem sam. Nim moja siła. Panie Jezu, kiedy adorujemy Ciebie w białej hostii, to jednocześnie rozmawiamy, adorujemy Boga Ojca. Ty Jezu jesteś uosobieniem, żebym wyrazem miłości Trójcy Świętej, Boga Ojca Twojej i Ducha Świętego. Dlatego teraz prosimy Cię, Żebrzemy miłosierdzia u Ciebie Jezu, czynimy to z wiarą. Prosimy o uzdrowienie, dotknięcie naszych dusz i ciał. Niech się dzieje według świętej woli wszystko, co tylko Ty chcesz, Panie, nam dawać. Dawaj teraz, jeśli się to ma przyczynić do naszego uświęcenia i zbawienia. Kochani, będziemy się teraz wspólnie modlić, będziecie powtarzać z wiarą słowa modlitwy o uzdrowienie którą napisał, kiedy święty ojciec Pio zwracał się wprost do Boga Ojca przez ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Z wiarą wypowiadajmy te słowa. Ojcze niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby mnie zbawił i uwolnił z mocy zła. Ufam w Twoją moc i łaskę. Która mnie, i leczy. Która mnie wspiera i leczy. Kochający Ojcze. Kochający Ojcze. Dotknij, mnie teraz. Dotknij mnie teraz. Swoimi uzdrawiającymi dłońmi. Swoimi uzdrawiającymi dłońmi. Bo wierzę mocno, Bo wierzę mocno. że jest Twoją, twoją wolą Abym był zdrowy na duszy i na ciele. Okryj mnie szlachetną krwią Twojego Syna. Od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to wszystko czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły. Odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne, i przemyj infekcję mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twojej uzdrawiającej miłości przejdzie przez. Moją duszę przez całe, ciało, przez całe moje ciało W celu uzdrowienia, w celu uzdrowienia. Tak, aby tak, tak, aby funkcjonowało W sposób taki, jak je stworzyłeś Dotknij mojego umysłu i moich emocji, najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, przyciągaj jeszcze bliżej do siebie. Napełni Duchem Świętym i upoważnij do, do czynienia wszystkiego, co się da, aby moje życie przynosiło chwałę Twojemu Świętemu Imieniu. Abba Ojcze duchu święty Boże, proszę Was o to, imię Jezusa Chrystusa. Amen. Wielkie, Pan Bóg, rzeczy czyni dla nas. Wielkie, kochani. Dlatego jeszcze raz, teraz przed błogosławieństwem, najświętszym sakramentem, wyśpiewajmy te słowa, że jest. Pan mocą swojego ludu, że jest dla nas ucieczką i mocą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przyjmijmy z wiarą błogosławieństwo płynące z białej hostii. I'm